Łukasza, rozdział 9. A zwoławszy Jezus dwunastu uczniów swoich, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami, i aby uzdrawiali choroby. I rozesłał ich, żeby głosili o Królestwie Bożym i uzdrawiali chorych. I rzekł do nich: Nie bierzcie nic na drogę, ani lasek, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy, ani dwóch szat. I do któregokolwiek domu wejdziecie, tam mieszkajcie. I stamtąd wyjdźcie. A jeśli by was ktoś nie przyjął, wychodząc z miasta, strząśnijcie proch z nóg swoich na świadectwo przeciwko nim. Wyszedłszy tedy, obchodzili wszystkie miasteczka, opowiadając Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. I usłyszał Herod Tetrarcha o wszystkim, co działo się przez niego i był zaniepokojony, dlatego że niektórzy opowiadali, iż Jan z martwych wstał. A niektórzy znów, iż się Eliasz ukazał, a inni, iż jeden z dawnych proroków wstał I rzekł Herod, Jana ja ściąłem, ale któż jest ten, o którym ja takie rzeczy słyszę? I pragnął go widzieć. I wróciwszy apostołowie, opowiadali mu, co czynili, a on, wziąwszy ich z sobą, Ustąpił na osobność, na miejsce puste przy mieście, które zowią Becajda. A gdy się lud dowiedział, szedł za nim i przyjąwszy ich, mówił im o Królestwie Bożym i leczył tych, którzy uzdrowienia potrzebowali. A dzień chylił się ku wieczorowi i przystąpiwszy dwunastu, rzekli mu, rozpuść lud, aby odszedłszy do okolicznych miasteczek i wsi, gospodem znaleźli i żywność, bośmy tu na miejscu pustynnym. A on rzekł do nich, dajcie wy im jeść. A oni powiedzieli, nie mamy więcej jak pięć chlebów i dwie ryby, chyba żebyśmy poszli i kupili żywności dla wszystkich ludzi. Albowiem było mężów około pięciu tysięcy tam. A rzekł do uczniów swoich, rozkażcie im usiąść gromadami po pięćdziesięciu. I uczynili tak i posadzili wszystkich, a on wziąwszy one pięć chlebów i dwie ryby, wejrzawszy w niebo, błogosławił je i łamał i dawał uczniom, aby kładli przed lud. I jedli i nasyceni byli wszyscy i zebrano pozostałych ułomków dwanaście koszów. I stało się, gdy na osobności się modlił i byli z nim uczniowie, zapytał ich mówiąc, za kogo mają mnie ludzie? A oni odpowiadając, rzekli, za Jana Chrzciciela, a drudzy za Eliasza, a inni mówią, iż jeden z dawnych proroków wstał. I rzekł im, a wy za kogo mię macie? A odpowiadając, Piotr rzekł, za Chrystusa, Syna Bożego. Ale on, przygroziwszy im, rozkazał, aby tego nikomu nie mówili mówiąc, że syn człowieczy musi wiele cierpieć i odrzuconym być od starszych ludu i od przedniejszych kapłanów i od uczonych w piśmie i być zabitym i trzeciego dnia z martwych wstać. A mówił do wszystkich, jeśli kto chce za mną iść, niech się zaprze siebie samego i niech weźmie krzyż swój na każdy dzień i niech idzie za mną, albowiem kto chce zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, ten je zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, gdy siebie samego zatraci lub szkodę poniesie. Albowiem kto się wstydzi mnie i słów moich, tego się Syn Człowieczy wstydzić będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej, chwale Ojca i Aniołów Świętych. Ale prawdziwie powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. A w jakieś osiem dni po tych mowach Wziął z sobą Piotra i Jana i Jakuba, wszedł na górę, aby się modlić I gdy się modlił, wygląd oblicza jego zmienił się i szaty jego stały się białe i lśniące I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz, którzy pokazawszy się w chwale mówili o jego odejściu, które się miało spełnić w Jerozolimie a Piotra i tych, którzy byli z nim, zmógł sen. A obudziwszy się, ujrzeli chwałę jego i dwóch mężów, którzy z nim stali. I stało się, gdy oni odeszli od niego, że Piotr rzekł do Jezusa – Mistrzu, dobrze nam tu być, zróbmy trzy namioty, tobie jeden i Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden. Nie wiedział bowiem, co mówi. A gdy on to mówił, zjawił się obłok i zacienił ich – i bali się, gdy ich zasłaniał obłok I usłyszeli głos mówiący Ten jest syn mój miły, jego słuchajcie A gdy przebrzmiał ten głos Zobaczyli Jezusa samego I milczeli i nie mówili nikomu tego, co widzieli A nazajutrz, gdy stąpili z góry Spotkało go wiele ludu I oto mąż z ludu zawołał mówiąc Nauczycielu, proszę cię, wejrzyj na syna mego Bo jego jedynego mam i oto duch porywa go i wówczas krzyczy i rzuca nim także się pieni i z trudem go opuszcza, zostawiając go wymęczonego. I prosiłem uczniów Twych, aby go wygnali i nie mogli. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł, O rodzie niewierny i przewrotny, jak długo będę z Wami i jak długo Was będę znosił. Przyprowadź tu syna swego. A wtem, gdy on się zbliżał, porwał go zły duch, i targał nim, ale Jezus zgromił ducha nieczystego i uzdrowił młodzieńca i oddał go Ojcu Jego. I zdumieli się wszyscy nad wielką mocą Bożą. A gdy się wszyscy dziwowali temu wszystkiemu, co czynił Jezus, rzekł do uczniów swoich. Nakłońcie uszu swoich na słowa te, albowiem Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie. Lecz oni nie zrozumieli tego i było to zakryte przed nimi tak, że pojąć nie mogli, a bali się go spytać o słowo to. I wszczęła się rozmowa między nimi, kto by z nich był większym. A Jezus, widząc myśl serca ich, wziąwszy dziecię, postawił je przy sobie i rzekł im, kto by przyjął to dzieciątko w imieniu moim, mnie przyjmuje, a kto by mnie przyjął, Przyjmuję tego, który mnie posłał, albowiem kto jest najmniejszy między wami wszystkimi, ten będzie wielkim. A Jan odpowiadając, rzekł, Mistrzu, widzieliśmy takiego, który w imieniu Twoim demony wygania i zabroniliśmy mu, dlatego że za Tobą i z nami nie chodzi. I rzekł do niego Jezus, nie zabraniajcie mu, bo kto nie jest przeciwko nam, za nami jest. A gdy się wypełniły dni, że miał być wzięty w górę, stało się, że zwrócił oblicze swoje, aby iść do Jerozolimy. I wysłał posłańców przed sobą, którzy idąc weszli do miasteczka samarytańskiego, aby mu przygotować gospodę. Lecz oni go nie przyjęli, dlatego że oblicze jego było zwrócone ku Jerozolimie. A widząc to uczniowie jego, Jakub i Jan rzekli Panie chcesz, a powiemy, aby ogień stąpił z nieba i spalił ich, jak i Eliasz uczynił? Ale Jezus obróciwszy się zgromił ich i rzekł Nie wiecie, czyjego wy ducha jesteście Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie Ale je zachować I szli do innego miasteczka A stało się, gdy oni szli, że w drodze rzekł ktoś do Niego Pójdę za Tobą dokądkolwiek pójdziesz, Panie I rzekł mu Jezus Lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda ale syn człowieczy nie ma, gdzieby by głowę skłonił. I rzekł do drugiego, pójdź za mną. Ale on rzekł, panie, pozwól mi pierwej odejść i pogrzebać ojca mego. Ale mu Jezus rzekł, niechaj umarli grzebią umarłych, a ty idź i opowiadaj królestwo Boże. Rzekł też i drugi, pójdę za tobą, panie, ale mi pierwej pozwól pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A rzekł do niego Jezus, Żaden, który przyłoży rękę swoją do pługa i ogląda się do tyłu, nie nadaje się do Królestwa Bożego.